Gdzie Leży Prawda Witam słuchaczy Radia Wolne Media Filip Czarnecki Zapraszam na kolejną audycję z cyklu Gdzie Leży Prawda Moim gościem jest pan Józef Słonecki Właściciel wydawnictwa Biosłone I autor kilku książek Dotyczących zaleceń zdrowotnych Będziemy dzisiaj mówili Na temat Najogólniej rzecz biorąc zdrowia Zacznijmy może od wirusów. Jaką rolę w naszym organizmie pełnią wirusy? Czy są one wyłącznie szkodliwe, tak jak się utrwaliło to w obiegowej opinii, czy też mają jakieś pozytywne cechy? Musimy zacząć od tego, od czego zależy nasze zdrowie. Otóż nasze zdrowie bezpośredniej. Bezpośrednio zależy od kondycji poszczególnych komórek, z których składa się nasze ciało, nasz organizm. Więc wirusy pełnią tutaj rolę drapieżników. Tak samo jak w naturze drapieżniki wyławiają ze stada osobniki osłabione. Aby utrzymać to stado w doskonałej kondycji, tak samo w naszym organizmie wirusy, atakując osłabione komórki, sprzyjają naszemu zdrowiu. Czyli uważa pan, że wirusy jednak nie są szkodliwe dla naszego organizmu? No to nie jest ważne, co ja uważam, tylko ja mówię o tym, co mówi wiedza o zdrowiu. Wiedza nie medyczna, bo medyczna wiedza to jest wiedzą o chorobach. prawda? Medycyna nie zajmuje się zdrowiem, chociaż służby nazywają się na przykład służba zdrowia, Światowa Organizacja Zdrowia. W rzeczywistości są to organizacje zajmujące się chorobami. Medycyna jako taka jest to biznes żerujący na chorobach, więc w ich interesie nie jest wcale zdrowie. Jeśli w naszym interesie jest zdrowie, chcemy je mieć, więc musimy przyjąć do wiadomości, że wirusy z nami są związane ewolucyjnie. One były wcześniej na Ziemi od nas. Gdyby nie wirusy, to najprawdopodobniej nas by, nie by, nas by nie było, dlatego że brak chorób infekcyjnych, czyli brak tych drapieżników, doprowadza do degeneracji, co teraz widać gołym okiem, ponieważ wszystkie te działania medyczne prowadzą do degeneracji społeczeństwa. Ludzie są już zdegenerowani. Od zarania, od kołyski ładuje się w nich szczepionki, po to, żeby potem móc je leczyć, ich leczyć, sprzedawać im rozmaite usługi i leki medyczne. To jest, medycyna to jest biznes żerujący na ludzkiej naiwności, niewiedzy i krzywdzie. Mhm. Ja w jednej z Pana publikacji przeczytałem, że wirusy mają jakiś związek z toksynami w organizmie. Mógłby Pan coś powiedzieć więcej na ten temat? Związek jest taki, że przyczyną wszystkich chorób według Hipokratesa, o czym można wszędzie przeczytać, ale o tym nikt nie wie, są toksyny. Dlatego, że no, to, co my mówimy teraz, czy tam jakiś tam Józef Słonecki, nie spadł księżyca, który to nagle coś tam odkrył, tylko, jak to mówi stare pożekadło, ni hilnowi subsole, nic nowego pod słońcem. Wszystko już było. To, o czym my mówimy, to już opisywał Hipokrates 2,5 tysiąca lat temu. I ja tutaj zacytuję takie słynne przesłanie znamienne Hipokratesa. Choroby są procesem pozbywania się toksyn z organizmu. Objawy są naturalną ochroną organizmu. Nazywamy je chorobami, lecz w rzeczywistości one leczą choroby. Wszystkie choroby mają jedną przyczynę choć objawiają się w różny sposób, w zależności od miejsca, w którym występują. Hipokrates wyraźnie mówi, że przyczyną wszystkich chorób są toksyny. Nie ma tam wielu przyczyn, tak jakby to medycyna chciała, że jakiś taki wirus, taka bakteria i nazywanie, czy tworzenie 400 jednostek chorobowych po to, żeby mieć co leczyć. Przyczyna wszystkich chorób jest jedna, toksemia organizmu, toksyny, mają to do siebie, że uszkadzają komórki, a wirusy właśnie sprzyjają naszemu zdrowiu, ponieważ te komórki uszkadzają, e, likwidują, przepraszam. Komórki osłabione, zdegenerowane są podatne właśnie na zmiany nowotworowe, choć w istocie one już są nowotwarami. Zmiany nowotworowe, zwyrodnieniowe, bo to są Właśnie komórki zwyrodniałe, one nie pełnią prawidłowo funkcji w tkance, którą tworzą, także są podatne na pasożyty. Więc w naszym interesie jest pozbycie się tych osłabionych komórek i tutaj naszemu zdrowiu w sposób ewidentny sprzyjają właśnie wirusy. My tutaj prowadzimy taką akcję na forum internetowym Biosłone, gdzie jest, są tysiące dowodów, świadectw na to, że ludzie po prawidłowym odchorowaniu grypy zdrowieją, ustępują rozmaite dolegliwości, zwyrodnienia. Bo to jest, w naturze jest tak, że jest akcja, reakcja. To są prawa natury. Tylko medycyna stara się oszukać prawa natury. Tutaj by chciała powiedzieć, że jak kamień podrzuci się do góry, to on nie spadnie w dół. Niestety, w naturze kamień spada w dół te właśnie zabiegi medyczne, no widać, widać gołym okiem. Mhm. To wystarczy tylko popatrzeć, ile aptek jest i że w tych aptekach jest zawsze kolejka i zawsze nabywców na produkty tych aptek nie brakuje. Skoro wirusy według Pana, według tego, na co się Pan powołuje, nie są szkodliwe, a wręcz pożyteczne w naszym organizmie, to jak do tego mają się szczepionki? Szczepionki? Jest to oczywiście wymysł medycyny. Możemy tutaj się powołać na literaturę. Taką główną literaturą podstawową to powinno być dla każdego człowieka chcącego zapewnić zdrowie sobie i swojej rodzinie. To jest książka Jana Sinclaira, Szczepienia niebezpieczne ukrywane fakty. Ta książka jest ogólnie dostępna w księgarniach, więc każdy powinien znać jej treść, ponieważ są to rzeczowe, konkretne, suche, czasami wredne fakty o przekrętach zwanych szczepionkami. A może pokrótce tutaj opowiem, no, jak wygląda idea szczepień za pomocą yy, przeciwko grypie świńskiej, no bo to teraz jest taka, taka na to, choroba na, na topie, prawda, na czasie. No i są takie dwie sprzeczne opinie. Jedni to tam szczególnie funkcjonariusze, a to tak delikatnie nazwy służby zdrowia, zachwalają skuteczność i potrzebę szczepień. Adwersarze zaś posługują się jakimiś danymi o spiskowej teorii dziejów, o ludobójstwie, no ja nie jestem skłonny wpadać w jakieś skrajności. I powiem, jak to wygląda z biologicznego, naturalnego punktu widzenia. No to z czym jest wirus? Wirus jest to po prostu kod genetyczny. Jest to taki twór, który nie żyje. Nie zalicza się ani do świata materii ożywionej, ale też nie można o nim powiedzieć, że on jest martwy. Tym niemniej nie posiada cech, trzech cech materii żywej. Po pierwsze nie, nie posiada błony komórkowej, po drugie nie ma metabolizmu sam, po trzecie nie jest zdolny do rozmnażania się. Tym niemniej wirus potrafi się w jakiś sposób rozmnażać, wykorzystując do tego komórkę Tak zwanego gospodarza, czyli... W tym przypadku wirus grypy świńskiej człowieka. No to, to jest taki paradoks właśnie propagandy medycznej. Żeby, jak, jak to się odbywa? Otóż wirus grypy czy tam inny wirus w naturze obowiązuje tak zwane powinowactwo tkankowe, czyli jeden wirus nie może zaatakować innego gospodarza, innego gatunku, tylko jak na przykład jest wirus grypy ludzkiej, to, to atakuje wyłącznie ludzi. Może pokonać tę barierę gatunkową po mutacji. Wirusy łatwo się mutują. Więc nie można powiedzieć, że jakiś wirus pokonał barierę komórkową, bo to jest ewidentna bzdura no i, i to w ogóle nie ma co na ten temat dyskutować. Dalej, wirus też... Wirus obowiązuje takie powinowactwo. On nie może zaatakować tkanki dowolnej, którą zechce, tylko są na przykład wirusy wątroby, wirusy powiedzmy, nie wiem, jakiejś innej tkanki, wirusy dróg oddechowych. Wirus grypy jest wirusem specyficznym, ponieważ jego zasięg jest ogólnoustrojowy. To można po tym poznać, że w infekcji grypowej odczuwamy ogólne łamanie w całym ciele, wszystkie kości nas bolą, gorączka, która jest właśnie charakterystyczną cechą stanu zapalnego ogólnego. Więc tu znowuż kłamliwe jest nazwanie grypy chorobą dróg oddechowych. To jest solowe zakłamanie. Gryp, jeszcze druga rzecz jest taka, że wirus nie wybiera byle jakiej komórki. On przyłącza się, no bo w naturze jest tak, że drapieżniki idą najmniejszą linią oporu, więc wybiera najsłabsze osobniki, Lewnie nie ściga na przykład ofiary, która jest najdalej, tylko te, które najbliżej, którą chwyta. Więc wirusy atakują te komórki. Taki wirus wnika do komórki, wykorzystuje jej aparat kopiujący po to, żeby się samo powielić. Jak to się mówi w przypadku wirusów, namnożyć, nie rozmnożyć, bo on się nie rozmnaża, tylko się namnaża. No i powoduje to rozerwanie komórki i wysypanie się wirusów, czyli infekcja rozszerza się. Mhm. Sam wirus nie jest jakąś materią żywą. Jest to jedynie kod genetyczny. Kod genetyczny, który potrafi wykorzystać aparat kupujący komórki właśnie do samopowielania samo się. Taki kod genetyczny nie mógłby istnieć w środowisku, ponieważ no, zostałby szybko zniszczony. Kod genetyczny jest bardzo nietrwały. On jest otorbiony, opłaszczony właściwie taką, takim płaszczem, taką warstwą białkową. Takim ważnym etapem wnikania zakażania komórki jest odpłaszczenie wirusa. Właśnie i tutaj, na tym, i tutaj cały jakby widz polega na tym płaszczu białkowym. Otóż ideą szczepień jest wprowadzenie do organizmu wirusów zabitych. Ale jak można zabić substancję, która nie żyje? No więc laboratoria chemiczne, nazwijmy to farmakologiczna, to rzeczywiście jest czysta chemia, wymyśliły coś takiego, żeby pozbawić wirusy otoczki płaszczowej, wówczas nie są one w stanie zakazić, gdyż bez, bez zabicia, no powiedzmy zabicia, w cudzysłowie wirusa, no uzyskalibyśmy efekt odwrotny, czyli ofiary zakazilibyśmy wirusem, zamiast ich odpornić sztucznie. Więc cały, cały ten interes polega na tym, żeby w namnożonych w laboratoriach wiru, wirusach usunąć im otoczkę białkową. No jak to zrobić? To nie jest takie proste usunąć. Trzeba użyć jakiejś substancji, która by miała mo możliwość niszczenia białka. Można tu zastosować albo ciężką chemię, albo związki rtęci. Problem polega na tym, że te związki rtęci wprowadzone do organizmu mają taką paskudną cechę kumulowania się w centralnym ośrodku nerwowym, czyli mózgu i rdzeniu kręgowym. No, druga cecha, o której już przed chwilą mówiłem, jest taka, że one niszczą białko no Więc efekty no, muszą jakieś z tego być, albo są takie wczesne efekty w postaci uszkodzenia właśnie centralnego układu nerwowego, co najczęściej zdarza się u dzieci, ponieważ one najbardziej są narażone właśnie na ten system wczesnych szczepień, tych obowiązkowych, nadobowiązkowych, nadprogramowych i jeszcze innych. I tutaj mamy najczęściej autyzm, upośledzenie, ustecznienie. Czy to dorosłym także grozi? Tak, grozi, dlatego że kumulując się mamy większe szanse na wystąpienie na przykład takich chorób jak choroba Alzheimera, Parkinsona. Ale gdyby nawet właśnie no, nie było tych powikłań bezpośrednich, kojarzonych ze szczepionkami, no to jaki efekt uzyskuje medycyna? Co medycyna z tego ma? Ma po prostu zwiększenie zysku degeneracja społeczeństwa zmusza niejako delikwentów zwanych pacjentami, czyli którzy w istocie są nabywcami usług i leków medycznych do, do korzystania, do podtrzymywania życia i zwiększenia zysków, no bo to jest najbardziej rozwijające. W tej chwili są takie dwa górujące przemysły. Jeden to jest przemysł zbrojeniowy, drugi to jest przemysł farmaceutyczno-medyczny. Na trzecim miejscu resztę innych w stu czy takich przodujących przemysłach, te wszystkie pozostałe, 98, to ich dochody są mniejsze niż dochody tych dwóch przodujących. No to na tym to polega. Tak samo jak w przemyśle urejeniowym. Chodzi o to, żeby wywołać jakieś tam wojenki o ropę najlepiej, bo to przy, przy okazji szybko się zwraca. Tak samo właśnie dla rozwoju medycyny są potrzebne choroby. Ale skoro jest, tak jak pan mówi, czyli te szczepionki nie są tak zbyt dobre dla ludzi, wręcz potrafią być szkodliwe, no to czemu żadni lekarze, żadne organizacje, pozarządowe, medyczny nie mówią na temat głośno, na temat ich szkodliwości. No to nie jest prawda, dlatego, że jest sporo osób i organizacji, które mówią głośno, tylko, że niby to się wycisza. Ja na przykład napisa, kiedyś pisałem wiele artykułów do różnych mediów, do różnych gazet no i odpowiedziali, odpowiadali mi chłopie, no co, ja ci, jak ja ci to puszczę, jak ja ci to wydrukuję, Skoro ja tutaj mam reklamy różnych leków, różnych suplementów, zrozum, ja prowadzę tak samo biznes jak ty. To jest, dosłowne, to jest cytat z takich rozmów. No już teraz nie piszę, bo to nie ma sensu. No tak wygląda rzeczywistość, że po prostu jest tak zwana indoktrynacja, która zmierza właśnie w, do zwiększenia zysków z chorób. Zdrowiem póki co nikt nie jest zainteresowany. Oprócz moich książek, których, które traktują o zdrowiu, to niech pan znajdzie mi jakąś książkę, która gdzieś tam w tytule ma zdrowie, a pisze o czymś innym niż choroby. Ja tam że tam kącik zdrowia na przykład w jakiejś gazecie. Czyta pan ten kącik zdrowia i co tam pisze? A tam, tam są, jest tysiąc sposobów na, na leczenie chorób. No tak. A lekarze, proszę pana, lekarze to są dyletanci, jeśli chodzi o zdrowie. No, lekarz jest funkcjonariuszem służby chorób, który o, zdrowie, o zdrowiu nie ma najmniejszego pojęcia. Nigdzie go tego nie uczą, Na studiach go uczą tylko i wyłącznie o chorobach. To, że on pracuje w służbie zwanej służbą zdrowia, to jest fikcja, bo to nie jest żadna służba zdrowia. To jest służba chorób. Tylko i wyłącznie. No, niech bym mam znaleźć jakąś przychodnię, która zajmuje się czymś innym niż chorobami. Nie ma takiej. No, a jak się nazywa? Przychodnia zdrowia. Tak samo ministerstwo. Ministerstwo jest, ministerstwo zdrowia oraz, ja nie wiem, czy by to nie na pierwszym miejscu postawić, dystrybucji leków, bo to jest właśnie ich nadrzędny cel. Dystrybucja leków No i czerpanie chyba jakichś tam osobistych profitów z przyznawania koncesji, koncesji na, na te leki refundowalne takie. Jak powinniśmy zachowywać się, co powinniśmy robić, aby zachować zdrowie? Ma Pan jakieś może rady dotyczące zdrowego żywienia i tym podobnych? No oczywiście. My na stronie www.bioslone.pl mamy forum poświęcone. Forum nosi nazwę antymedyczne, nieprzypadkowo. Co powinniśmy robić, znaczy jeśli chcemy być zdrowi oczywiście, bo zdrowie nie jest obowiązkiem, zdrowie jest luksusem, na który trzeba sobie tam trochę zapracować. Przede wszystkim posiąść wiedzę o zdrowiu, nie o chorobach. Więc tak, po pierwsze unikać leczenia, bowiem nic tak nie szkodzi chorobie, jak próba jej leczenia właśnie, ponieważ każde leczenie jest to, bez usuwania przyczyny choroby, jest to blokowanie tylko i wyłącznie objawem. Czyli te objawy przechodzą głębiej i później wychodzą w postaci rzeczywistych chorób, no, na przykład cukrzycy, miażdżycy, raka i innych tak zwanych chorób cywilizacyjnych. To jest tak zagmatwana nazwa, która rzekomo pochodzi od cywilizacji. Rzeczywiście to pochodzi od indoktrynacji medycznej. Druga sprawa jest usunąć przyczynę choroby. My tutaj stosujemy taką miksturę oczyszczającą, która właśnie usuwa przyczynę choroby, czyli przyczynę toksemii. Już po usunięciu tej toksemii organizm, mechanizmy samonaprawcze organizmu same leczą choroby, tak jak to opowiada Hipokrates. My to tylko sprawdzamy w praktyce, co nam przesłał Hipokrates. Nawiasem mówiąc, zwany ojcem medycyny. Czyli alternatywą dla chorób i dla medycyny nie jest jakaś inna medycyna ani szczepienia. Alternatywą dla chorób i medycyny jest zdrowie. I my to stosujemy w praktyce. Zdrowiem wypieramy choroby. I to jest jedyne, jedyna możliwość na zachowanie zdrowia, na zachowanie zdrowia, resztę, czyli takie działanie, a no nie wiem, na los. A może mnie to nie spotka, to co tam innego, albo a to może do, tej, do tego czasu ten postęp medyczny to spowoduje, że już takie leki wynajdą, jak obiecują, które będą wszystko leczyć, więc ja nie muszę o zdrowie dbać. Że to jest jakiś sposób na osiągnięcie zdrowia? Nie, to nie jest sposób. Bo ze zdrowiem jest jak z wszystkim. Jak dbasz, tak masz. No i tyle. I to wystarczy, żeby być zdrowym. Dbać o, co, o, to, o ten skarb, który mamy. Najcenniejszy. Jeśli dla kogoś, on oczywiście jest najcenniejszy. I, I je mieć. Ja tutaj na koniec jeszcze zacytuję Hipokratesa. Cytuję. Mądry człowiek powinien wiedzieć, że zdrowie jest jego najsenniejszą własnością i powinien się uczyć, jak sam może leczyć swoje choroby. I to jest namienne. Hipokrates, ojciec medycyny, sam lekarz, syn lekarza, najsłynniejszy w owym, świecie lekarz na, w owym czasie lekarz na świecie, nie mówi człowieku, idź do lekarza, znajdź sobie dobrego lekarza, żeby coś zrobić. Mówi inaczej, jeśli jesteś mądry, to naucz się sam leczyć swoje choroby, nie oddawaj go w ręce, nie oddawaj swojego zdrowia w ręce cudze, szczególnie ignorantów, takich samych jak ty, tylko bądź mądry i, i bądź zdrowy. Jeszcze jedną rzecz tutaj mam, profilaktyka. Co to znaczy profilaktyka? Otóż, jak się okazuje, są dwie definicje profilaktyki. Jedna jest definicja autorstwa prekursora profilaktyki właśnie Hipokratesa i ja ją tu zacytuję. Profilaktyka zdrowotna to zapobieganie chorobom poprzez utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia. To jest jasne jak słońce, czyli zapobieganie chorobom. To jest profilaktyka. Jest dru... no oczywiście taka profilaktyka nie byłaby wygodna medycynie, no bo co to miałaby z takiego, powiedzmy, człowieka, który jest zdrowy, bo sam dba o zdrowie, utrwalając prawidłowe wzorce zdrowego stylu życia, więc organizacja zdrowia, światowa zresztą, ogłosiła swoją definicję profilaktyki. I teraz cytuję. Profilaktyka zdrowotna to działania mające na celu zapobieganie chorobom poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie. No i tutaj właśnie w szczepionki jakby tu wpasowywały się w definicję profilaktyki zdrowotnej według WHO, czyli wczesne wykrycie i leczenie to jest sposób na zdrowie według Światowej Organizacji Zdrowia. A jak nasz system odpornościowy? w ogóle dopuszcza do tego, żebyśmy zachorowali na grypę? System odpornościowy właśnie dopuszcza do infekcji wirusowej i to nasz organizm decyduje o tym, kiedy i w jakim zakresie ma nas grypa rozłożyć, bo jest to choroba obłożna, którą należy Należy odchorować. Należy ją wyleżeć w łóżku. Najpierw odczuwamy zimno. To każdy może to zauważyć, jak sięgnie pamięcią wstecz przy infekcji grypowej. Następnie najczęściej spada temperatura ciała, nawet do 36 albo niżej. I to jest taki znak, że Organizm jakby daje, znaczy konkretnie daje wirusom czas na, na rozmnożenie się, na wzmocnienie, bo na początku wnika do organizmu tylko kilka, kilka jakichś wirusów, które później muszą się rozmnożyć. To nazywamy inkubacją choroby I to jest dobra nazwa. Organizm daje czas wirusom na inkubację na to, żeby się rozmnożyły, zajęły właśnie te wszystkie komórki osłabione. Jeśli to zostanie osiągnięte, wszystkie komórki osłabione zostają zniszczone. Wówczas system odpornościowy mówi dość i zabiera się za usuwanie wirusów, które już wykonały swoją robotę. Wtedy taki etap choroby nazywamy kryzysem, przełomem. Od tego czasu to jest najwię... wtedy występuje najwyższa temperatura, największe objawy chorobowe i od tego czasu zdrowiejemy, czyli system odpornościowy panuje nad chorobą, cały czas nad jej przebiegiem. Co, daje... Co dzieje się dalej? No są jeszcze takie objawy długotrwałe, czasami nieraz one trwają nawet parę tygodni, jak kaszel, katar. Skąd to się bierze? Otóż te uszkodzone komórki, ich ścianki przedostają się do krwiobiego, tworząc ropę po prostu. Bo ropa to składa się właśnie z, z fragmentów komórek. One muszą zostać wydalone z organizmu. Właśnie taką naturalną drogą wydalania, wydalania ropy krążącej w krwiobiegu są gruczoły śluzowe dróg oddechowych. To jest naturalna droga. W Tego w żadnym wypadku nie należy blokować jakimiś grypeksami, czy jakimikolwiek innymi e, lekami, ponieważ no, czym to grozi? Grozi to powikłaniami pogrypowymi. Dlatego, że nie mając możliwości wydalić, ewakuować ropy, organizm odkłada je w jakichś miejscach, w jakichś jamach ciała w postaci cyst, a po torbieniu w postaci torbieli. I to są właśnie powikłania pogrypowe, które występują, tak jak już mówiliśmy wcześniej, na skutek próby leczenia choroby. Nie ma nic, bardziej chorobie nie może zaszkodzić, jak próby jej leczenia. A co robić, kiedy już zachorujemy na grypę? Hmm, najlepiej nic. Czyli... Nie zbijać gorączki, nie stosować żadnych leków przeciw, przeciw gorączkowych, przeciwgrypowych, aspiryny, czosku także nie. Leków chemicznych, naturalnych, a nie homeopatycznych. Położyć się do łóżka i leżeć. Pocić się, to jest bardzo ważne w grypie. Pić często wodę, ale nie za dużo. Lepiej łyżką niż szklanką. I w ten sposób bo żeby choroba, w tym grypa, żeby wyszła nam na zdrowie, należy ją odchorować. Wtedy poczujemy, po wyjściu z choroby poczujemy się lepiej, naprawdę jakby przybyło nam, ubyło nam wiele lat i przybyło nam mnóstwo energii po prawidłowo odchorowanej chorobie. Ponieważ tak jest w naturze, że choroby nie są jakimś dopustem Bożym, czy też na przykład jak, jakimś, człowiek nie jest jakimś defektem natury, który choruje na choroby. Wszystkie stworzenia chorują, ponieważ choroby sprzyjają naszemu zdrowiu. I tymi słowami moglibyśmy zakończyć już naszą dzisiejszą audycję, ale być może chciałby Pan jeszcze coś dodać, jakieś podsumowanie. Na koniec audycji chciałbym dodać, że ja jestem takim pre prekursorem ruchu takiego prozdrowotnego właśnie, w ogólnej nazwie Biosłone. Aktualnie no jest tam dość sporo członków. My mamy świadectw na to, co ja mówię. Mnóstwo, więc można osiągnąć zdrowie medycyny. Właściwie dokładnie to nie jest tak. Nie można osiągnąć zdrowia metodami medycznymi. Można się tylko leczyć, czyli usuwać na chwilę jakieś objawy, to tak jak za, zamiatanie śmieci pod dywan, bo zamiata się, no ale one tam mogą gnić na przykład. Więc metodami, metodami niemedycznymi można osiągnąć zdrowie, długie życie, bez chorowania, bez lekarzy, nawet takim warunkiem sine qua non zdrowia jest unikanie lekarzy. O, I to bym takie przesłanie miał dla wszystkich na teraz, na już. W takim razie dziękuję Panu za rozmowę, a słuchaczy zapraszam na kolejną audycję z cyklu Gdzie Leży Prawda. Do usłyszenia. Do usłyszenia.